próbuję Państwu pokazać stanowisko Kościoła wobec zasady, zasady jedności małżeństwa i wierności małżeńskiej. Nie jest wykluczone, że ktoś z Was kiedyś miał problem z tym zapisem, dwukrotnym zapisem w Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus zakazuje mężowi opuszczać żonę, a żonie opuszczać męża za wyjątkiem nierządu. I niektórzy próbują tutaj znaleźć taką szczelinę na aprobatę dla rozwodu. I proszę Państwa, ja mam przed sobą tekst starochrześcijański długi, który nie pozostawia wątpliwości, że Pan Jezus nie mówił tutaj o cudzołóstwie. Że ten nierząd, po grecku porneia, to najprawdopodobniej znaczy mm, y, związek niebędący małżeństwem. Dajmy na to ktoś, y, tak jak ta Samarytanka, miała pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, też nie jest twoim mężem. Prawda? To, to, ale już czytam, już czytam ten tekst, tylko może powiem krótko. To jest tekst napisany w roku 150, prawda? to się nazywa Pasterz, jego autorem jest Hermas, rodzony brat świętego papieża Piusa I który no, przeżywał wielki dramat, bo jego rodzone dzieci w czasie prześladowań się załamały, a potem chciały wrócić do kościoła. No i on, y, proszę zobaczyć, prawda, bratankowie, czy bratanice papieża też odchodziły od kościoła. Prawda? I to papieża męczennika to nie jakiegoś takiego. Prawda? Ale i y, y, y, y, tekst jest takim, takim dialogiem autora z aniołem, który, który stawia mu pytania, który, któremu odpowiada na jego pytania i, i teraz rzecz dotyczy, dotyczy problemu, o którym wspomniałem przed chwilą. Panie, powiedziałem aniołowi. Jeśli kto ma żonę, która wierzy w Pana i przekonał się, że ona popełnia cudzołóstwo, czy grzeszy mąż, jeśli dalej z nią żyje razem? Tak długo, póki nie wie, odpowiedział, nie grzeszy. Jeśli się jednak mąż dowie o jej grzechu, a niewiasta nie pokutuje, ale trwa w poróbstwie, i mąż dalej z nią żyje razem, staje się współwinny jej grzechu i bierze udział w jej cudzołóstwie. To jest zasada, która może bardzo też was dotyczyć. To znaczy w kościele w świętości małżeństwa się pilnuje także w tym sensie, że do sytuacji ściśle małżeńskich się nie dopuszcza jeżeli ta druga strona no, wchodzi w analogiczne sytuacje z kimś trzecim. Jakżeż, o panie, jakżeż wobec tego ma postąpić mąż, jeśli żona trwa w swej namiętności? Niechże ją oddali, odrzekł, a mąż niech żyje samotnie. Jeśli zaś oddali swą żonę i pojmie inną, wtedy i on dopuszcza się cudzołóstwa. A jeśli o Panie pytałem, kobieta po swym oddaleniu pokutuje i chce powrócić do swego męża. Czy on jej nie powinien przyjąć z powrotem? Z pewnością odrzekł. Jeśli mąż jej nie przyjmie, grzeszy i wielką na siebie ściąga winę. Powinno się przecie przyjąć tego, który zgrzeszył, a czyni pokutę. A zatem dla tej pokuty Mężowi żenić się nie wolno. Oto jak mąż i żona powinni się zachowywać.